Dlaczego moi rodzice umarli? To wszystko moja wina! Nie potrafiłem ich uratować! Mój klan został zniszczony! Inosika! Ino! Dlaczego? Nie mogę dłużej patrzeć, jak bez przerwy popisujesz się przed zasuchem! Te robaki z wioski liścia pożałują, że tu przypełzły wściubiać nos w nie swoje sprawy zwariowaliście? Co my tu jeszcze robimy? Oni są na nas wściekli! Nie patrz na mnie, to był pomysł Ino. Co mieliśmy zrobić? Pozwolić, żeby dziewczyna za nas walczyła? Przepraszam, że was w to wciągnęłam, ale jesteśmy drużyną. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Tak. Będzie, co ma być. To, co chcecie zrobić, to zwykłe samobójstwo! Puszczaj mnie, chcę stąd iść! Naprawdę? Wkurzasz mnie, czodzi! Jeszcze ci życie miłe, prawda, Grubasku? Czy ja dobrze usłyszałem? Co on przed chwilą powiedział? Hę? O-o, trafił Chodziego w czuły punkt. Zechcesz to powtórzyć? Powiedziałem, żebyście stąd zjeżdżali, ale już, Grubasie! Kogo ty nazywasz Grubasem? Jestem dobrze zbudowany! Dobrze zbudowany! Nie życzę sobie tego typu obelg! Dobra robota, Dał się wkręcić. Świetnie, Użyłeś go, a my musimy z nim żyć. Spokojnie, to już niedługo. Ach, pozbędziemy się tych pajaców celem jest Sasuke. Sasuke! Sakura! Twoi koledzy są ranni. Zajmij się nimi. Mhm. Do boju drużyna! Pokażmy im kto rządzi. Tak, tak jest. jest! Krzyk bojowy! Ino! no. Zaczynaj Choji! Z przyjemnością! Jutsu ekspansji! Następnie taj Jutsu liścia! A! A! A! Jutsu żywego głazu! Żartujesz sobie ze mnie? Chcesz, żebym się zaśmiał na śmierć? Cznąca fala dźwięku! się zbyt szybko. Moja fala dźwiękowa nie może go kontrolować. Jeżeli użyję fali naddźwiękowej, to mogę stracić ręce. Zakup! O nie, już ja się tobą zajmę. Sztuka ninja. Jutsu, przejęcia cienia. Co się dzieje? To ja i mój cień Co się stało? Dlaczego nic nie robisz? O! To, to jakieś dżutsu paraliżu Ino, dziewczyna jest twoja Dobrze, a ty zajmiesz się moim ciałem, gdy mnie nie będzie? Pewnie o? Sztuka ninja! Jutsu zamiany umysłów! Ha! Dosyć ten... Kin! Co ci jest? Koniec zabawy, chłopcy! Ha? Ha? Tylko spokojnie, jeden fałszywy ruch i będzie po waszej koleżance. Tego chyba nie chcecie. A zatem zostawicie zwój i odejdziecie daleko. Puszczę ją dopiero wtedy, kiedy już nie będę czuła waszej czakry. Nie rozumiem. Coś jest nie tak. Uważaj, Choki! Lecę! Co to? Co oni robią? Nie Dobrze. Oh, bardzo niedobrze! O, ja... ja was nie rozumiem. Jak można zaatakować członka drużyny? Widocznie. Jesteśmy potworami. Widzisz, my nie gramy według waszych zasad. Nam nie chodzi ani o zwoje, ani o zdanie testu. Hmm? Więc o co? O Sasuke. Tylko nie to. Twoje jutsu paraliżu ma krótki czas działania. Jutsu przejęcia cienia. Nie znasz technik walki. Nieważne. Widzę, że twoja koleżanka umie przenosić swoją duszę do ciała przeciwnika. Sprytne, ale niebezpieczne. Wszystko, co stanie się z kim, stanie się też z nią. Co chcesz zrobić? To, co będzie trzeba. <śmiech> Beznadzieja. Tak? No co ty? Naprawdę chcieliście nas pokonać, beznadziejni pseudo-ninja? Z wioski drugiej kategorii? Odważne słowa. To co powiedzieć o waszej wiosce? Czy któryś z was, amatorzy, gotowy jest na prawdziwą walkę? Co? Ha. Uh? Huh? Drużyna Li! Wiedziałam, że przyjdą. Już po was. Hmm. Ci genini wyłażą z lasu jak karaluchy. Potraktowaliście naszą koleżankę jak worek treningowy. To nie ujdzie wam na sucho. -ha. Ha? Te oczy. on nie patrzy na nas tylko przez nas. Koniec zabawy ten, ten? Pełna moc! O co chodzi, Nei? Ta czakra. Będziecie tam stać cały dzień, czy stawicie nam czoła i wreszcie zakończymy tę farsę? Szczerze mówiąc, ta sprawa znalazła się poza mną. Hmm? Byłem zbyt słaby, nie mogłem ich uratować. Gdybym tylko był silniejszy, gdybym miał więcej mocy... Stałem i patrzyłem jak umierają. Gdybyś tylko był silniejszy, gdybyś tylko miał więcej mocy... Kto ci to zrobił? Kto to był? Te znaki są na całym jego ciele. Zasukę! co ci się stało? Nie martw się, nic mi nie jest. To tylko moc, która przeze mnie płynie. Nigdy nie czułem się lepiej. Wreszcie odkryłem swoje przeznaczenie. Jestem mścicielem. By podążać swoją drogą, muszę mieć siłę, bez względu na jej cenę. Nawet jeśli miałoby mnie pochłonąć zło. Teraz rozumiem. To o tych znakach, mówiła tamta dziewczyna, to klątwa. Ale kto by pomyślał, że on przeżyje i tak się zmieni? Sakura, powiedz mi, który z nich próbował cię skrzywdzić? Na przykład ja? Ha? A? Ino! Szybko! Wracaj do swojego ciała! Musisz się stamtąd wycofać! Ty też, Choji! Uciekaj! Szybko! Lecę! Uh, koniec zamiany umysłów? Cieszę się, że wróciłaś. Kamaru. Co się tutaj dzieje? O co chodzi? A skąd mam wiedzieć? Co to jest? Sytuacja się zmieniła. Jego czakra jest zbyt silna. Zbyt potężna. Nie możemy z nim walczyć. Dos... co jest? Zaczynasz wymiękać? Nie, Zaku. Nic nie rozumiesz. Zaraz zobaczysz, za jednym samachem załatwię ich wszystkich nad fala przecięcia, oh uh! oh ha! widzisz, zdmuchnąłem ich, mylisz się. Zaku! Co za prędkość! Zabrał swoich przyjaciół w bezpieczne miejsce! Styl ognia! Pustynny kwiat Phoenixa! To ci się nie uda! A masz! W płomieniach! Lecą Shuriken! Zaku, padnij! Jego czakra jest zupełnie inna, bardziej agresywna, mroczna. Czy to naprawdę jest Sasuke? Podobno byłeś bardzo dumny z siły twoich rąk. Nie, co ty wyprawiasz? Pragniesz tego, chcesz mocy, prawda, Sasuke? Pozostałeś sam na placu boju. Mam nadzieję, że będziesz bardziej wymagającym przeciwnikiem. To jest, to nie sasuke. <śmienic> Znaki znikają. Póki co jesteśmy bezpieczni. Sasuke! Jesteś silny, Sasuke. Zbyt silny. Nie pokonamy cię takiego, jakim jesteś teraz. Damy ci zwój, a ty pozwól nam odejść. Nie doceniliśmy Cię, ale dowiedzieliśmy się czegoś bardzo ważnego. Póki co, rachunki są wyrównane, ale jeśli jeszcze się spotkamy, nie będziemy uciekać przed Tobą. Powiedz nam, kim jest Orochimaru? Co on zrobił Sasuke? O co tu chodzi? Nie wiem. Dostaliśmy jedynie rozkaz zaatakowania Sasuke. To wszystko. Mm. Nie wiem, czemu kazał nam wyeliminować osobę, którą obdarzył swoją mocą. Nie wiem też, jakim cudem Sasuke przeżył nałożenie klątwy. Jest wiele rzeczy, których nie rozumiem. Hej! Wszystko w porządku? Ino, zajmij się li, Ja sprawdzę, co z Małolatem. Dobrze. To nie była normalna czakra. Nie wiedziałem, że klan Uchiha jest tak silny. że coś grozi. Muszę jej bronić. Nie martw się, Sakura! Uratuję cię! Ktoś powinien go kopnąć i obudzić. To beznadzieja. Mogę kopnąć go pierwszy? Powiedz, kim jestem? Sasuke.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 No, co jest Akamaru? Chcesz pójść na spacer? Jesteś głodny? O, zgubiłeś swoją zabawkę! Rozumiem! Wybierz sobie któreś drzewo i luz! Ała! Za co? W następnym odcinku Akamaru drży. Okrutna siła Gary. Hej, czy on był szczepiony?